Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co myrocznie, jest i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 28 marca 2020 roku. Słuchacie właśnie 283. Nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami znani polscy demonolodzy Hubert Mandos-Pandowski. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i cześć, Szymas. Oraz właśnie Szymon, Szymas Cieśliński, czyli ja. Witajcie. Spotykamy się tutaj dzisiaj w tym eksperckim, fachowym gronie, by ponownie porozmawiać o historiach niesamowitych, które wydarzyły się naprawdę, na faktach, autentyczne, prawdziwe nawiedzenia. To to, co nas dzisiaj interesuje. Jakiś czas temu spotkaliśmy się, by omówić dla was serial audio. Prawda, Mando? Tak jest. Jak on się nazywa? Przestraszenia. Przerażenia? Przestraszenia chyba, Przestraszenia? albo przerażenia. No właśnie nie pamiętam, dlatego nie chciałem powiedzieć. Powiedz dwa razy i trącym? potem wytniesz odpowiednią. Nie, no dobra, wszyscy wiedzą o co chodzi. Serial Audio od Storytel Original z historyjkami teoretycznie niesamowitymi, opartymi na faktach. Mm -hmm. I dzisiaj chcielibyśmy ponownie porozmawiać o tego typu literaturze faktu, jeżeli można to tak nazwać, a mianowicie o książce Nawiedzenia współautorstwa przynajmniej do pewnego stopnia Eda i Lorraine Warrenów. My tę książkę przesłuchaliśmy w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Ona była, znaczy ten audiobook był bardzo krótki, bo biorąc pod uwagę no, samą publikację, która wygląda jak zwyczajna książka, no to długość 5 godzin i 6 minut była dla nas dosyć zaskakująca, prawda? Tak jest. Te sześć minut to kluczowe. Tak sobie wynotowałem. Najpierw uh -huh. chciałem powiedzieć około 5 godzin, ale stwierdziłem, że przy tej długości 6 minut robi różnicę. Książka tak naprawdę ma dłuższy tytuł. Nawiedzenia historie prawdziwe. I tak jak mówisz, sygnowana nazwiskami wielkimi nazwiskami Eda i Lorraine Warrenów, ale autorem książki w w zasadzie jest Robert David Chase. Mm -hmm. Czyta Mariusz Banaszewski yy, i ja do tej pory nie słuchałem nic w jego interpretacji. Zanim przejdziemy do książki, zawsze warto zacząć od, od audiobooka. Sorry, że, że, ten, że przejmuję już pałeczkę. Ale on czytał w, w prawie wszystkie książki z serii Jonesbo, znaczy autorstwa Jonesbo, o których mówił Jerry w karpiowym podcaście. I teraz na dniach wyszedł w audiotece pierwszy audiobook Grahama Mastertona, również w jego interpretacji. On też Mroza i Chmielarza Ale czytał wiesz, na pewno. Ale podaje coś, co jest na pewno fajne, więc Mroza I już pominąłem. I Cienie Nowego Orleanu, które Jerry omawiał też, czyli ten serial audio. Okay. E, no tak. I Nawiedzenia jest jednym tytułem z całej serii książek, właśnie sygnowanych nazwiskiem Warrenów. Druga pozycja z tej serii, opętania, też już się w Polsce ukazała. Obie te książki wydają u nas replika. Opętań nie czytaliśmy, a czy po nie sięgniemy, to dowiecie się pewnie pod koniec tej audycji. Nawiedzenia, no jak sama nazwa wskazuje, ta książka, ta publikacja ma zajmować się no, duchami i zjawiskami nadprzyrodzonymi, które można podciągnąć pod te tytułowe nawiedzenia. Jeżeli sięgniemy po opis dystrybutora, no to dostaniemy taką zajawkę trochę jak z Yellow Press, jak z jakiegoś faktu czy coś. Bo czytamy, ktoś kiedyś powiedział, że duchy są zawsze głodne. A nikt nie wie tego lepiej niż Ed i Lorraine Warren, najbardziej znani badacze zjawisk paranormalnych na świecie. Przez dziesięciolecia Ed i Lorraine poznawali prawdę kryjącą się za najbardziej przerażającymi zjawiskami nadprzerodzonymi. Badali niezwykłe sprawy nawiedzeń i opętań. Od osławionego domu uwiecznionego w The Mythical Horror, po mrożące krew w żyłach wydarzenia, które zainspirowały twórców takich kinowych hitów jak Obecność czy Annabelle, nawiedzenia historie prawdziwe, przedstawiają wiele najbardziej wstrząsających, opartych na faktach przypadków upiornych nawiedzeń, demonicznych prześladowań i przerażających spotkań z duchami. No i powiem Ci, że gdy przeczytałem sobie ten opis po raz pierwszy, to już troszkę kręciłem nosem, no ale pomyślałem sobie, no ciekawe właśnie, jak będzie wyglądał sam ten wybór spraw. No bo ta pozycja oczywiście omawia różne przypadki tych kontaktów z nadprzyrodzonym. No, tutaj piszą o tych najbardziej wstrząsających, opartych na faktach, wydarzeniach upiornych, No i też tych najbardziej znanych, nie? czyli emity, will, obecność, te rzeczy muszą być wspomniane. Ja rozumiem replikę, że w taki sposób reklamuje tę książkę, no ale tego tu nie ma, nie? to trzeba też wyraźnie zaznaczyć. Tak, tego tutaj nie ma i do tego to nie są najbardziej wstrząsające przypadki. Tak naprawdę ja nie do końca byłem w stanie zrozumieć klucz do bogu tych historii, szczerze mówiąc. Ja to nawet nie wiem, czy to są sprawy Lorenów, tak naprawdę, bo tutaj przez. Jedną trzecią książki są, mam wrażenie, anegdotki i jakieś miejskie legendy, a przez dwie trzecie książki to w ogóle jest. I, to w ogóle nie ma związku ze sprawami Urenów, to tak w ramach wstępu. <grym> nie wiem, czy chcesz na wstępie porównać tak na, na szybko do demonologów, bo ty czytałeś demonologów, ja powiem Ci, tak. że chciałem przeczytać, bo kiedyś tam, gdy wyszły na wiedzenia, to sobie pomyślałem, że zrobię mnie taki zbiorczy podcast o tych dwóch książkach pewnie zrobimy prędzej czy później kiedyś o demonologach, więc tutaj dosłownie minuta. I sięgnąłem po demonologów. I tam, gdy odpalisz, wiesz, spis treści, no to już przynajmniej widać w spisie treści, że jest Emityville, jest Annabel i jest sprawa w Enfield. Już trzy takie znane sprawy filmowe, nie? A pewnie jest ich więcej, mhm. ale odbiłem się strasznie od demonologów. Oni są napisani w taki sposób, że tam masz wstęp jakiegoś księdza, który jest chyba redaktorem tej książki i już jesteś gotowy na dokument, już, już jesteś przygotowany, że będziesz czytał dokument, a nagle robi się po prostu zwykła fabuła pisana na zasadzie Ed Warren wstał i podszedł do okna. Usłyszał jakiś szmer, Ed Warren pomyślał, o kurczę, co to może być w ten sposób. Nie, mamy normalne opowiadania i naprawdę wyrobiłem może trzy strony i no nie mogłem. Może jak będę już przygotowany na to, to może, może mi się uda, ale wiesz, byłem przygotowany na, na coś w stylu lore, coś w stylu właśnie przestraszeń, nawiedzeń też, chociaż nawiedzenia będą miały całą falę innych minusów, ale, no, ale są powiedzmy pisane w formie dokumentu, a demonolodzy mnie odrzucili strasznie. Znaczy ja ci powiem, nie pamiętam teraz dokładnie samej struktury, też na początku te, to takie fabularyzowanie życia Warrenów mnie zdziwiło, przy czym ja nie skończyłem demonologów, mnie zostało kilkadziesiąt stron do końca. Ja potem usiadłem tam z 10, toczytem i w końcu nie skończyłem cały czas do tej pory. Nawet mam tutaj gdzieś obok mnie na półce tę książkę cały czas z zakładką w odpowiednim miejscu i jakoś tak, no nie mogę się zebrać, ale to też przez nasze prelekcje. Mam po prostu przesyt, bo tyle czytałem o Orenach, o Orenach tyle oglądałem filmików. I właśnie dlatego zgłosiliśmy na Pyrkon, który ostatecznie się nie odbędzie prelekcję o Orenach. No tak, ale wiesz, no już mam tyle notatek, że to by Trochę, trochę recycling robił, o czymś tam doczytał, jakbym miał jakiś konkretny punkt omówić bliżej, znowu, ale wiesz, jak raz do roku robię sobie taki tydzień oglądania dziesiątek dokumentów, wywiadów, jakichś tam materiałów czytania najróżniejszych stron for na temat jakiejś sprawy Warrenów, no to jestem w stanie to przełknąć, ale jak sobie myślę, że mam wrócić znowu do książki i to może nawet zacząć ją czytać od początku, żeby ta końcówka wybrzmiała, no bo tak tutaj nawet nie będę w stanie stwierdzić, tak czy ona pasuje do całej tej reszty, bo mnie się już miesza to, co gdzie czytałem zwyczajnie o nich, no to jakoś tak moja motywacja słabnie. I w sumie to może jak będę miał rok teraz z przerwy, bo jak się pierkot nie odbędzie w ogóle, to w przyszłym roku jakoś tak, wiesz, z nową energią... <laughs> Dwa tygodnie, trzy z warrenami, a potem znowu trzy lata odwyku. Nie no, tak, tak, tak serio to zgłosiliśmy tę prelekcję. Ja bardzo nalegałem od roku, żeby ją zgłosić, bo wydaje mi się, że to taki będzie no, chodliwy temat, nie? Że robiliśmy dwa razy o horrorach na faktach, a jak zrobimy o horrorach skupiając się tylko na Warenach, to może być fajna rzecz. Natomiast jak już jesteśmy przy prelekcjach, to gdy robiliśmy ostatnią prelekcję o horrorach na faktach, rok temu na Prykonie, to ty robiłeś blok właśnie dużo o Warenach. I pamiętam, zrobiłeś kilka slajdów z masą książek, masą, takie całe serie książek. I ja tak sobie mówiłem, kurde, ciekawe, co to jest, nie? Czy to jest fajne? No teraz rozumiem, skąd ta masa książek i różne serie i właśnie te tytuły. Nawiedzenia, opętania i cuda na kiju i tu wilkołaki i inne bzdury, bo to jest właśnie taka seria palpowych książek. No te nawiedzenia pokazują, po pierwsze, że, że one trwają 5 godzin, no to to jest książeczka, a nie książka ale też właśnie to, do czego za chwilę przejdziemy, pokazują czym jest ta masa książek. Tak, ale jeszcze kończąc wątek prelekcji, ja w tych moich wystąpieniach, ja się ślizgałem po tematach, bo ja, wiesz, wynajdywałem masę po prostu takich szczególików, o których można by spokojnie opowiadać przez kilka godzin, więc potencjał na prelekcję rzeczywiście jest, a jeszcze jak wy byście do tego zasieli, to pewnie też byście doszli do jeszcze innych źródeł i Myślę, że można by z tego zrobić coś naprawdę fajnego, ale wracając do demonologów, wydaje mi się, że tam potem już nie ma tej narracji, że Ed coś zrobił. Tak? Ed nie jest bohaterem trzecioosobowym, tylko że demonolodzy są książką o życiu, o tych sprawach, ale też trochę o filozofii, czy nauce, albo pseudonauce, w zależności od tego, jak do tego podchodzimy, czyli o tych wszystkich parapsychicznych teoriach towarzystwa które współtworzą, Ed i Lorraine właśnie współtworzyli, świętej pamięci teraz. I to jest podane w taki sposób, że jeżeli czytasz demonologów i jeszcze nie jesteś hiperobeznany, obeznany, to to jest naprawdę w porządku. Pozycja. Jeżeli czytasz ją tak jak ja na początku, no to po prostu się dokształcasz, zaczynasz rozumieć to jak oni traktują te poszczególne zjawiska, jakie proponują tam podziały, jeżeli chodzi o typologię przykład istot nadprzyrodzonych, dlaczego tak, a nie inaczej to widzą? Paweł Mateja na przykład mówił, że demonolodzy go przerazili, że on naprawdę bał się spać po lekturze tam kolejnych y, rozdziałów. Ja absolutnie tak nie miałem, przy czym y, to, to miało jakiś tam klimacik, ale po prostu ja nie czułem strachu. Ja to bardziej czytałem jak właśnie literaturę faktu, z którą y, chcę wejść w jakąś tam polemikę. Chcę ją zrozumieć i y, zobaczyć, czy to się wszystko trzyma kupy, za przeproszeniem, ale przez ten mój research cały ja zacząłem zauważać y, nieścisłości zacząłem zauważać nieścisłości między demonologami, wywiadami różnymi, innymi tam źródłami, publikacjami i wiesz, zacząłem być jakimś wielkim sceptykiem, który po prostu kojarzy, że tutaj Warren powiedział to, tutaj napisał to, a tutaj ktoś podaje coś takiego, a tu jest książka o historii tej miejscowości i na przykład mówią jeszcze coś innego, przy czym to też się zaczyna mieszać w głowie w którymś momencie. Ale nadal demonologów myślę, że warto przeczytać, jeżeli ktoś się tematem interesuje, jeżeli ktoś po obecnościach czy czy samym tym The Conjuring Universe e, czuje niedosyt, no to te są okej. Okay. Natomiast nawiedzenia... W skrócie nie są okej. Okay. No nie są okej, okay, bo to jest zbiór różnych, nawet nie tyle spraw, co właśnie e, jakichś tam legend, e, historiek takich, które można by trochę no, przy ognisku tak naprawdę opowiadać w dużej mierze. I e, pierwsza część tej publikacji, bo ja ją tak dzielę jak gdyby na dwie części. Ta pierwsza... no ona jest podzielona na dwie części wyraźne i to ta pierwsza część jest dużo, dużo krótsza od tej drugiej. I ona się skupia na jak gdyby jednym cmentarzu trochę. Znaczy w sumie są trzy części, bo na początku masz Dwa rozdziały w pierwszej osobie. Jeden z, pisany przez Eda, drugi pisany przez Lorraine mhm. i to jest takie wprowadzenie i podanie historii pewnego cmentarza. Nie pamiętam jego nazwy, ale tak. ty na pewno masz w notatkach. I ten nie mam. Aha, no dobrze, I ten cmentarz jest motywem przewodnim tej całej pierwszej części, a potem druga część to też jest cmentarz, tylko już chyba nie ten. Chociaż ja nawet w tej pierwszej części miałem duży, duży problem, czy to jest faktycznie cały czas na tym samym cmentarzu. Ale druga część to są w ogóle jak gdyby listy czytelników. Tak jest. Przerobione na fabularyzowane opowiastki i świadomość tego, że to są listy czytelników, bo cała ta pierwsza część to są jak gdyby historie osób związanych z tym Towarzystwem Badań Parapsychicznych, w którym pracują Ed i Lorraine. I tam, że niby nad wszystkimi jakoś tam no, czuwali, w sensie, jeżeli nie osoby Oto to przez to swoje stowarzyszenie. A ta druga część to już są takie historyjki, które ktoś przesłał w liście, ale wszystkie mają takie komentarze, że tak, tak, to się bo naprawdę, tak tutaj, że... Ale to, ta druga część to jest dwie trzecie książki, to jest naprawdę większość książki to są serialistów. listów, tak jak mówisz, te historyjki to są czasami wyjęte z rodem z komiksów, Gańca mm -hmm. i każda faktycznie kończy się niby komentarzem Eda lub Lorraine Warrenów, ale to nie jest komentarz do przeprowadzonej sprawy, tylko to są takie zwykłe pierdu-pierdu, że bo tak jak mówisz, tak, takie rzeczy się zdarzają, tak, nie wątpię, że tutaj też się zdarzyły, tak, mogły się zdarzyć. To jest cały komentarz, nie? No dokładnie i to nadal miałoby swój urok, ale ta książka jest jednocześnie przesiąknięta Taką tandetną, właśnie, nie wiem, filozofią, ideologią odnośnie tego, jak to właśnie takie towarzystwa są potrzebne, bo mamy te zjawiska nadprzyrodzone i one są takie bardzo niebezpieczne. Znaczy, to i w ogóle pada masa takich komentarzy, które we mnie wzbudzały autentycznie no, niechęć, a czasami wręcz wstręt. Ja sobie zacząłem w którymś momencie wypisywać takie rzeczy w telefonie, w trakcie odsłuchu, no i na przykład w którymś momencie słyszymy, tablice Ouija są równie niebezpieczne co narkotyki. Ale w ogóle, ty poczekaj, to z tą tablicą Ouija to jest, to jest w ogóle kpina, bo to są takie, tam, w tej drugiej części trochę będziemy skakać widzę po temacie, mhm. w tej drugiej części są dwie sprawy dosłownie wyjęte z komiksów opowieści skrypty. Pierwsza <laughs> chyba, pierwsza historia to jest o kolesiu, który prowadzi talk show w radiu, gdzie nabija się ze spraw nadprzyrodzonych, a pewnego dnia dzwonią do niego duchy z cmentarza, by przestał się z nich śmiać, a, a druga z takich durnych spraw to jest dziewczynka, która za młodu w zabawie spowodowała śmierć koleżanki i przez kolejne lata studiowała, tu kreślę cudzysłów, okultyzm, by przywrócić tę koleżankę do życia i ją przeprosić, mhm. a ostatecznie przywołała gnijącą, ropiejącą, śmierdzącą zjawę, która chce ją zabić. I komentarz do tej historii, komentarz Eda jest taki. Wczoraj to, znaczy, to nie jest cytat, ja tutaj z głowy rzucam. Mm -hmm. Wczoraj oglądaliśmy z Lorraine sitcom, gdzie była tablica Ouija. Pamiętajcie, nie używajcie tabliczek, ani nie odprawiajcie seansów, bo to jest niebezpieczne. Tego typu komentarz do sprawy, w której dziewczyna studiuje przez całe życie okultyzm i przywraca ropiejącą, śmierdzącą, gnijącą zjawę do życia i ta zjawa idzie za nią, zabijecie, zabijecie niczym, niczym bohater właśnie z komiksów opowieści, skrypty. Nie? No. To jest cały komentarz do sprawy. No ale wiesz, to, że te komentarze są głupie po prostu, no bo ciężko użyć to innego słowa, to jest jedno, ale tablice witcha są równie bezpieczne, są narkotyki, no hello, o czym my w ogóle mówimy. Do tego tam w którymś e, z tych spraw pada też tekst. Perspektywa utraty syna przez matkę, zwłaszcza nie mogącą szukać otuchy w wierze, musi być okropna. Ale to, w ogóle co to ma znaczyć, że perspektywa utraty syna musi być okropna, jeżeli ktoś nie może szukać otuchy w wierze? No to też jest taki komentarz, że no... Część osób mogłaby się czuć dość niemiło, słysząc to. Potem, panie matematyku, tak? nauczycielu matematyki, pada tekst, że liczby i cyfry są równie abstrakcyjne, co duchy i zjawy. I wiesz, ja też tak tego słucham. Jestem może humanistą, ale nadal <śmiech> słysząc coś takiego, to wiesz, załamuję po prostu ręce nad głową i nie wiem w ogóle, jak zareagować. Do tego ja mam wrażenie, że no Albo ta redakcja zawiodła, albo to w tłumaczeniu, albo po prostu ta książka w oryginale też jest bez sensu, że cała ta teoria odnośnie tego, jak Lorraine i Ed dzielą istoty, byty nadprzyrodzone, jak dzielą właśnie tam duchy, demony i tak dalej, to tutaj to się nie trzyma, znowu za przeproszeniem kupy, bo pod koniec Lorei nagle mówi o dobrych demonach. Nie duchach, a demonach. I ogólnie te wszystkie słowa, które w demonologach są używane według pewnego klucza, tak tutaj one są używane tak trochę zamiennie. Tak niby wchodzimy w jakąś teorię, jak to powinno się nazywać, co jest czym, a potem znowu używamy wszystkiego tak bez ładu i składu. I to też była kolejna rzecz, która mnie zirytowała, że wiesz, no Podpinamy się pod urenów, a jednocześnie to, to wszystko, co oni tam jakoś wykładają, tak traktujemy niepoważnie. No a sama treść działa. Znaczy, historii... Wiesz, podpinamy się pod urenów. Urenowie sygnują tę książkę swoim nazwiskiem. To nie to, że podpinamy się pod urenów. To ta książka pokazuje, że książ... to znaczy ogólnie to jest równia pochyła. Tak jak, hmm. jak, tak jak ledwo liźniesz temat, to urenowie są dla ciebie jakimś takim wyznacznikiem, tak jak mówisz przy demonologach, już zacząłeś być sceptykiem, tak nawiedzenia pokazują, że no, no oni podpisują byle kupy, no żeby no, no. Tak. no to oni podpisują to, a, a jeśli chodzi o zamienność ducha demona, no podejrzewam, że to raczej tłumaczenie redakcja, bo myślę, że akurat no, no, no, Warrenowie raczej czytali te książki przed publikacją, a no, ja chyba no, no, no, no, no, pod, podstawową terminologię chyba znają. Więc podejrzewam, że to, tak jak ja się nabijałem recenzując Joe Hill'a, Dziwną Pogodę, że tam tłumaczka wymien, wymiennie stosuje pocisk, nabój i, mhm. i łuska i, i tak dalej, nie? Tak, tak podejrzewam, że tutaj może być właśnie coś takiego. Co do tego, czy to czytają, to ja też nie jestem tego pewien, bo Warrenowie na tyle, na ile ja ich śledziłem, dbali jednak o to, by no, mieć w miarę dobrą opinię, żeby nie podpisywać się właśnie pod takimi rzeczami, które są no, jakimś totalnym oszustwem, czy coś takiego. No ale tych książek wyszło na metry, nie? Mhm. Mm ale właśnie tutaj, przecież ty wspomniałeś te dwie absurdalne historie, ale tutaj pojawia się opowieść o tym, jak facet wjechał z prędkością chyba 100 na godzinę w ciężarówkę. 80% jego ciała zajęło się przed tym ogniem, ale przeżył i zdążył opowiedzieć swoją historię. No i też tak w ogóle. No. Ja się zacząłem śmiać po prostu, gdy do tego doszło. I potem właśnie doszło do podsumowania. No po prostu się śmiałem w głos. Co za absurd, co za bzdura a znowu ta cała pierwsza część, ta jedna trzecia, jeżeli tak to właśnie dzielimy, jak mówisz, tej książki, ona jest strasznie taka miałka. Ja z tej drugiej części pamiętam niektóre z tych opowieści, bo były po prostu od czapy. Tak? Były przerysowane, komiksowe, totalnie niewiarygodne. I to naprawdę aż wstyd, że ktoś próbuje to przekazać innym ludziom jako historię prawdziwą. Ale znowu ta pierwsza część, ja zapomniałem ją zaraz po odsłuchaniu, dosłownie na drugi, trzeci dzień już nic nie pamiętałem. Potem odsłuchałem to sobie no, tak jeszcze raz, ten początek, bo tak pomyślałem, kurczę, może jakoś tam, wiesz, byłem zamyślony, nie mogłem się skupić czy coś, ale wiesz, słuchałem drugi raz w skupieniu i znowu stwierdziłem, że tutaj nawet nie ma o czym opowiadać, bo to wszystko jest niejakie, Po prostu ktoś coś gdzieś zobaczył i uznał, że to jest duch i że to ma znaczenie. Tak, tak, to jest duch, to ma znaczenie i kolejne. Ale ja dosłownie mam tak samo, wiesz, bo ja po tę książkę sięgnąłem, po tego audiobooka dużo wcześniej niż ty i nawet chciałem od razu na gorąco nagrać solówkę, ale wiesz, no wiedziałem, że ty w temacie siedzisz, to cię tam namawiałem, żebyś przesłuchał, ty w końcu przesłuchałeś, a nie mogliśmy się zebrać, już trochę czasu minęło, ja trochę nie pamiętałem i znów trochę czasu minęło i ja też usiadłem drugi raz do tego audiobooka, bo stwierdziłem, że wiesz, w robocie 5 godzin sobie pyknę, ale mnie na tyle męczyło, że nie pyknąłem. Ze, ze dwie, 3 godziny może dałem radę i to chyba też na raty. I nadal bardzo mało pamiętam z tej pierwszej części. Dosłownie pojedyncze sceny z facetem zakochanym na zabój w babce, który zabił jej męża. Tak. Z jakimiś zdradami, z jak... Jakiś był jeszcze jedną, miałem historię z dalekiej przeszłości, ale, ale no, gdybyś miał tak powiedzieć, która z części się bardziej podobała? Pierwsza czy druga? Żadna. To umiałbyś? Żadnej. No ale któraś się bardziej podoba, nie? To cała książka może się w ogóle nie podoba. Druga podobać. była bardziej żenująca, więc ją lepiej pamiętam, tak? No ale czy to oznacza, że była lepsza od pierwszej, której praktycznie w ogóle nie pamiętam. Ja coś tutaj sobie ponotowałem, ale nawet nie chcę o tym gadać, bo to nie ma sensu. No. Znaczy druga byłaby spoko, gdyby nie to, że to jest książka sygnowana nazwiskami Ed i Lorraine Warren i ich sprawami. To byłaby spoko jako takie, wiesz, znaczy nadal szkoda czasu, ale to takie historyjki przy ognisku, no ja bym się tam jakoś bawił, nie, tą drugą. Pierwsza, jako że to są teoretycznie niby ich jakieś tam sprawy, które są totalnie po pierwsze nieznane, po drugie bez sensu, po trzecie nieistotne, po czwarte to są takie sprawy na zasadzie ktoś kiedyś powiedział, że podobno coś. To, to w ogóle wkurza. Tak i wszystko niby się wiąże tam z tym cmentarzem, ale tak naprawdę... No, z to jednym cmentarzem, no. Odskakujemy od tego cmentarza. W dodatku ten cmentarz nikogo nie obchodzi, tak <śmiech> mówmy się. <śmiech> ale my też od <śmiech> niego odchodzimy i jak ja tego słuchałem, to wiesz, ja sam mógłbym napisać taką historię jakiegoś cmentarza i trzy historienki mm -hmm. i do tego wetknąć, że gdzieś tam w innym miejscu też było coś podobnego do tego to i to naprawdę nie potrzeba dużo czasu, żeby coś takiego stworzyć, taką e, no właśnie legendę powiedzmy e, i wspomniałeś o tych e, o, już, ja też chyba o tym mówiłem, nie o powieściach przy ognisku, na audiotece jest komentarz trzy e, gwiazdki na pięć spodziewałam się czegoś lepszego, większość opowiadań brzmi jak te opowiadane przy ognisku przez jedenastoletni harcerzy, jeżeli książka miała Wywołać u sceptyków jakieś zwątpienie, czy gym się skórkę, no to niestety trzy kropki, natalia. <grystanie> I ja się z tym zgadzam, <grystanie> tylko ja bym nie dał trzy na 10, no. dla mnie to jest 1 na 10. Ja po prostu to jest ogromny zawód. Językowo to jest masakrycznie słaba książka. Ona jest pisana jak artykuły w fakcie, jak artykuły w super ekspresie. To jest fatalny język po prostu. A i jeszcze jedno, Mando, bo wszystkie te opowieści, te wcześniejsze też i te późniejsze też, i w obu przypadkach mnie to strasznie wkurzyło, one są pisane jak takie pseudo opowiadania grozy. To nie są właśnie dokumenty. To nie są opowieści o faktach. Tylko to jest pisane na zasadzie Ktoś szedł lasem właśnie, coś tam ujrzał. tak? Następnego dnia przebudził się i zobaczył coś tam. Miał znamie czy coś tam. I, yy, wiesz, Ale to może dlatego, że wiesz, Warren nie jest bohaterem. W demonologach mnie to wybiło, że jest to pisane na zasadzie, że Ed Warren wstał, pomyślał, zobaczył, a tutaj to są totalne no name. Tak, ale tutaj zobacz dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli masz część pierwszą na faktach, na aktach Towarzystwa Badań Parapsychicznych, no to taka formuła nie ma absolutnie prawa bytu i sensu, bo ona pokazuje, że właśnie to nie jest na faktach. To nie jest tak, że oni mówią, że tego i tego dnia o tej, o tej godzinie zarejestrowaliśmy coś takiego, nie? że tutaj macie, nie wiem, transkrypcję jakiegoś nagrania czy coś tam, czy dokumenty, które coś tam udowadniają, tylko to jest takie pitu-pitu historyjki, jak Polska Groza, taki średni poziom 2 na 10. A znowu druga część, jeżeli to są listy od czytelników, to dlaczego one znowu są napisane tym stylem? To nie są listy od czytelników, to też jest piznawo, odezmyślone jakieś pseudopowiastki. Mm -hmm. No przecież nie, nie wierzę, że czytelnicy piszą taką biedę, literaturę i jako swoją historię albo o sobie w trzeciej osobie i wysyłają coś takiego do nich. No nie, no to zostało przerobione na potrzeby tego, a prawdopodobnie wymyślone, wyssane z palca. A te listy od czytelników to w ogóle tam jest chyba nawet zaznaczone, że jest, są pozmieniane nazwiska i tak dalej. Chyba tylko przy jednym jest coś podane, ale to mogę już mylić książki. Tak, ale to też jest piękne, że zmieniono nazwiska, ale tam przecież chyba pierwsza opowieść, nie, to jest tam senator czy coś takiego, jest podane chyba z jakiego stanu i tak dalej i w którym roku mniej więcej to się rozgrywa, więc czysto teoretycznie <głos> można by dojść do tego kto to napisał, więc taka zmiana nazwiska też jest, wiesz, no trochę jak w gazetach że masz napisane yy, nie wiem, yy, Radosław Z syn Zenona nie? czy <głos> no <głos> no <głos> syn Lecha W, byłego prezydenta. Ja pamiętam, jak omawialiśmy te przestraszenia i tam one były, kurde, dużo rzetelniej napisane, dużo więcej faktów. Pamiętam, raz było coś takiego, że ja sobie wynotowałem, że jest teatr w Łodzi i ty się na to wkurzałeś. Mówiłeś, że pewna aktorka w pewnym teatrze coś takiego. Raz było podane chyba w tym i ty się już na to wkurzałeś. A tutaj ta cała ta cała ta książka w zasadzie tak jest, nie? Mm -hmm. że to, to jest totalnie, to nie są żadne sprawy. Ja tak jak mówię, gdybym miał wybrać, to chyba ta druga część mimo wszystko ciekawsza, ale to dlatego, że no to, chociaż gdy ona się zaczęła, gdy słuchałem tej książki, wiesz, nagle wiesz, mija dwie godziny, a tu się zaczynają, no dalsza część książki, to będą listy od czytelników, nie? To ja przecierałem uszy <grym> ze dokładnie. zdumienia, nie? Co? Kuś... Co? <grym> I nagle zaczynamy tam w ogóle jazdę po, po bandzie, ja ci powiem tak, bo tu chyba, nie nie wiem, chyba, że masz jakieś jeszcze szczegółowe notatki i się chcesz z czegoś ponabijać. Nie, nie chcę, bo szkoda czasu tak naprawdę, bo to nawet nie jest zabawne. To, je, Znaczy, no jakbyśmy teraz sobie robili takie śmiechy, chichy, no to może by kogoś rozbawiło, ale po prostu jeszcze nie daj Boże kogoś zachęcimy, by samemu poznał te właśnie co bardziej absurdalne opowieści, ale one są absurdalne, e na tyle, że to irytuje w trakcie po prostu tego odsłuchu czy lektury, myślę też. A do tego też, jak sobie uświadomię, że tych książek w tej serii jest, nie wiem, 10 chyba czy coś, no dużo ich jest. Chyba, że mi się teraz mi, mi, mi, mieszają już dwie różne, no ale tych książek jest kilka. Ale tak czy siak, myślę, że te wszystkie serie są takie. No, ty naprawdę tam miałeś całe slajdy po przynajmniej dziewięć książek w serii ich dużo było. A skoro tutaj masz nawiedzenia i opętania, to pewnie jest tego jeszcze więcej. Tak, nie? ale zauważ, że właśnie w tej serii, ty się z tego zaśmiałeś, rzeczywiście jest książka o wilkołakach. No, przepraszam. No, bo coś mi się tak kojarzy, jak szukałem okładek, mm -hmm. że mi gdzieś tam mignęło właśnie wilkołaki. No, no. więc właśnie. Także... I zobacz, skoro już w tej pierwszej książce o czyli o tym, o czym mieli najwięcej materiału, tak naprawdę nie potrafili nas zaciekawić i dodatkowo musieli wypełnić ponad połowę publikacji listami od czytelników, czyli no, wyssanymi z palca pierdołami, no to te kolejne, przepraszam, ile mieli spraw z wilkołakami czy coś takiego. Dlatego mnie to absolutnie teraz nie ciekawi. Ja to traktuję jako no, groszową literaturę śmieciową. No to można sobie, nie wiem, do pociągu dla Beki wziąć. No to niestety takie jest, niestety takie jest. Ja ci powiem tak, znów to powiem. Gdybym miał te 15, 13, 14 lat i to by wychodziło, pewnie bym się tym bardziej jarał. Chociaż i tak uważam, że takie lore jest na przykład lepszą książką. No przestraszenia ja też trochę krytykowałem, a są dużo lepsze. Przestraszenia też są, też są lepsze. Lore ma ciekawsze sprawy. Niektóre naprawdę, kurde, Dosyć straszne, i, i, i wydaje mi się, że dużo bardziej udokumentowane. Chociaż to też jest takie płynięcie po, z, z, z tematu na temat skakania, ale wydaje mi się, że jest dużo lepszą książką. Natomiast to jest dla mnie taka seria, która mogłaby się ukazywać w latach 90. za 2 zł od Phantom Press. Co prawda, mimo wszystko uważam, że jest. Ty tutaj krytykujesz język, to jest oczywiście lepiej napisane niż styl takiego pana Gaja Ensmitha. To nie jest ten poziom. No, ale to jest seria, którą ja bym w latach 90. od Phantom Pressu za 2 zł za książkę pewnie pochłaniał i pewnie bym się cieszył i jakąś tam frajdę bym małemu mando to dostarczało. Natomiast no, to, to, to nie jest dobra książka. No. To naprawdę... I, I też pozostawia trochę niesmak, bo ja mimo wszystko cały czas tych Warrenów gdzieś tam trzymałem na piedestale. To były nazwiska, które dla mnie coś znaczyły, a po takiej książce one bardzo mocno no, są odarte z tego z większości tego, co znaczyły. Jeśli oni sygnują nazwiskami serię kilka serii tego typu książek, to jak przeczytacie ich więcej, to Ed Warren i Lorraine Warren nagle te nazwiska przestaną cokolwiek dla Was znaczyć. Aczkolwiek powiem na koniec, że gdyby opętania ukazały się w audiobooku, to ja bym je przesłuchał i tak sięgnąłbym po tę książkę. Nie wiem, czy byłby sens nagrywania czegokolwiek, bo podejrzewam, że to by była dokładnie ta sama krytyka, ale sięgnąłbym. W papierze nie mam ochoty tego czytać. Wydaje mi się, że w ogóle w papierze to by odrzucało, bo podejrzewam, że ta książka jest napompowana niesamowicie. Podejrzewam, że wiesz, każdy ten komentarz Eda czy Lorraine, nawet jeśli on jest na trzy zdania, to jest pewnie na osobnej stronie, no bo jakoś musieli tę książkę napompować. No, mhm. Pięć godzin audiobooka, to to jest, kurcze dłuższe opowiadanie Stephena Kinga. Nie? No, Ale co historyjka, czy co list jeszcze Wiesz, właśnie nowa strona, tytuł, czy tak. I... Nawet może tytuł na osobnej stronie, i tak dalej. Mm -hmm. nie? Także jak, to, to, dlatego podejrzewam, że jakbym to czytał w papierze, to jeszcze bardziej A potem się na, na blogaskach na... bardzo szybko się czyta. No, na takie. <głos> ale wiesz, jakbym czytał w papierze bardziej mi się wkurzył na takie zagrania, no ale nie mam ochoty sięgać po opętania, skoro nie ukazały się w audio, a podejrzewam, że się nie ukażą. To jest pewnie książka, która nie sprzedała się najlepiej. Nawiedzenia nie miały dobrych recenzji z tego, co kojarzę. Opętania chyba miały jeszcze gorsze. No i a ta książka kosztuje 35 zł w audiotece. Nie? To jest trochę kasy jednak za pięciogodzinną rozrywkę. No także no, no, to nie jest dobra książka. No umówmy się. Mm -hmm. Ja się z tym zgadzam. Wiesz, gdyby to się ukazało w audio i ten audiobook znowu miałby 4-5 godzin, to też może i bym się skusił, jakbyś już byś napisał, że ty słuchasz, to bym pewnie. Ech, bym tego żałował, też bym sięgnął i gdzieś tam po prostu w drodze do pracy, czy z pracy, chociaż w sumie teraz jak jest kwarantanna, to nie, do, do sprzątania to jednak wolę nasze podcasty nadrabiać, czy wasze podcasty nadrabiać, ale no nie wiem, jakbym, jakbyśmy wrócili do normalnego funkcjonowania w tym kraju, no to wtedy bym pewnie to jakoś sobie odsłuchał, w, w jakiś tam jeden tydzień bym to machnął. I tyle, ale nie mam ochoty. Jeszcze teraz, yy, jakby się na przykład teraz ukazało, to też bym po to nie sięgnął. Jak trochę odpocznę, zapomnę o tych nawiedzeniach, to może. Ale... <śmiech> no to jest książka dla czytelników, którzy mają, nie wiem, 13 lat. Chociaż ja wiem, że jest, jest dużo 13-latków bardzo rozwiniętych. No ale ja w wieku 13 lat bym się jarał. Ale też nie na ten czas, bo w dzisiejszych czasach mamy już dużo lepszy wybór. No, chociażby lor, ale też jest y, jeszcze inna, również wydana w audio, na podstawie podcastu, która ma w sumie całkiem niezłą opinie, ja jeszcze nie słuchałem, mhm. ale nawet same podcasty, przecież jest, chociaż nie w Polsce, ale jest pierdylion podcastów, no Mateja ostatnio mówił o podcaście na kilkaset odcinków o, o jakichś tam sprawach nadprzyrodzonych. Podejrzewam, że jest to ciekawsze niż coś, co zostało u nas wydane i sygnowane jest z takimi nazwiskami. Tak, i jeszcze wspomniałeś o tym podejściu do warrenów. To jest naprawdę smutne, bo jak jak ja zaczynam dostrzegać te różne nieścisłości w relacjach, czy że pewne informacje na temat tych spraw nadprzyrodzonych wychodziły właśnie od brukowców i to właśnie jacyś tam dziennikarze z tych wszystkich sanów, bildów, faktów publikowali jakieś tam zdjęcia czy inne dowody, tutaj kreślne cudzysłów? To mimo wszystko, wiesz, ja jestem nadal w stanie bronić Warrenów, no bo to, że Ed w kilku miejscach mówi coś innego, gdzieś tam myli fakty, no to w sumie no też może zwyczajnie pomylić datę, nie? czy pomylić y, jakiś tam szczegół, nie pamiętać w danym momencie, czy może nie wiem, tam coś tam zweryfikował i w którymś momencie właśnie już się odwołuje do innych źródeł, więc to nadal można bronić, ale gdy się patrzy na takie nawiedzenia, gdyby chociaż nie było tych ich komentarzy w tej drugiej części, nie tylko tak jako ciekawostka, gdyby to było dorzucone, no to jeszcze od biedy dałoby się to obronić, ale to, że oni przy tych naprawdę no, niewiarygodnych opowieściach, które nie mają żadnego sensu i które no i no, to ich się nie da obronić, tak? nie ma żadnego dowodu na to, że do nich doszło gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek no i że oni się pod tym podpisują i jeszcze rzucają te takie właśnie dziwne teksty i tak bronią, że tak, tak duchy istnieją, właśnie że to tak jak matematyka i że niebezpieczne jak narkotyki i w ogóle i że najgorzej jest jeszcze jak się wiarę odrzuci, bo w wierze można przynajmniej znaleźć ten otuchę i w coś tam, a bez wiary to w ogóle jest ciężko. To, to taka właśnie bieda, ideologia w tym wszystkim i takie naprawdę kierowanie się chyba do no naprawdę głupiego targetu. Tak osób no, zupełnie, nie wiem, niewykształconych, nie posiadających umiejętności krytycznego myślenia. No to to sprawia, że, no właśnie, mój szacunek do spada na łeb na szyję. Aczkolwiek ja tutaj tak trochę jestem rozdarty, trochę sam sobie przeczę, bo ja mimo wszystko chciałbym, żeby ta seria ukazała się w Polsce trochę, znaczy trochę więcej. Ja wiem, że tutaj dokładam cegiełki do tego, żeby ona się nie ukazała, ale na przykład jakby wyszła taka książka o Wilkołaku, ja pewnie bym po nią sięgnął, ale to też dlatego, że ja mam dużo czasu w robocie na słuchanie audiobooków, ale wiesz, no te książki powstały, te książki są gdzieś tam i, i mimo wszystko chciałbym, żeby one się ukazały, a podejrzewam, że, że one się nie ukażą. Podejrzewam, że to już jest koniec tego w Polsce. Aczkolwiek no, ta, ta, ta próbka mi wystarczyła, żebym, żebym już w razie gdybym sięgał po kolejne to z pełną świadomością, że co sobie robię. Mhm, ale gdyby jeszcze to wydali jako pakiet, nie? Bo to są cieniąckie książeczki przecież. Gdyby to wydać właśnie w takim formacie, nie za dużych książeczek, wszystko naraz powiedzmy w jakimś jeszcze slipcase, od razu tam te 6, 8, 10, 15, no to wtedy może nawet bym to kupił. Tak znaczy teraz to nie wiem, ale na premierę bardziej niż po zapoznaniu się z tym pierwszym tomem, a może i teraz nawet też tak po prostu na pamiątkę do kolekcji, trochę do lektury subwersywnej dla beki czy coś, ale no jak to ma być wydawane, wiesz tam jedna książka na rok czy coś, no to, to też w ogóle dziwny model nie? dla takich publikacji. No wiesz, no to nie jest dziwne, no wydawca za to płaci pewnie też jakieś grube pieniądze wydać 15 książek na raz. No nie wiem, czy grube akurat za tę publikację. No dobra, no nie dowiemy się. No tak czy siak. No. Znaczy, jeżeli tak, no to dokładnie no to, to, to utopił pieniądze ktoś. No dobra, no to w takim razie e, e, słuchaj, Mando, bo e, nawet, no, nie, nawet mi się nie chce głupich historii jak na koniec <laughs> wymyślać, bo i tak nie przebije tego w ogóle, poziomu żenady. W ogóle to jest e, niesamowite, nie? Po pierwsze, Szyma, z której kupi wszystko. A jak w ogóle już ma pierwszy tom, to, to już nie ma szans, żeby nie miał dwudziestego. Tu mówi, że nie, nie, nie, pokonany. Po drugie Szymas, który nie ma sił wymyślać głupich historyjek. Nawet jak mnie witałeś, no myślałem, że pojesz tutaj Ed Spandowski i Lorraine Szymańska. A, a tu nie, nie, nie, ma takiego żarciku. No, także... Taki był, tak mam nawet w pliku napisane, że witają was Ed i Lorraine, ale stwierdziłem, że my nie chcemy się starać na ten. Że książka, która pokonała Szymasa. No niestety. Z jednej strony, jedyny plus jest taki, że ja trochę poczułem głód właśnie takich rzeczy bardziej reportażowych, nie czy tej literatury faktu, ale absolutnie innej jakości. Nie kolejnych publikacji jak ta, o której dzisiaj mówimy, tylko po prostu innych rzeczy jakościowych, tak, które mają cokolwiek do zaoferowania, nawet jeżeli właśnie też tam będzie można z tym polemizować czy coś, no to żeby trzymały jednak jakiś poziom powyżej gruntu, no a ta książka nie trzyma. Ale dobra, nie będziemy przedłużać. I tak już bardzo długo o niej rozmawiamy. Dzięki ci, Mando. Właśnie dzięki ci Mando. Nie? Dzięki, że mnie namawiałeś na, to, na tę książeczkę. Tak, bo, bo to krótkie jest, no. to wykniesz na nie. Ale przynajmniej dwa. wiesz, to to jest teraz, nie? Jak będziemy robić następną prelekcję o Warenach, no to... A w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, przynajmniej jedną książkę sprzedaliśmy replicę, także, także tutaj, żeby nie mieli nam za złe, że tak bardzo źle o nich mówimy, bo Bogusia kiedyś mówiła po poprzednim prykonie, że ktoś wszedł do niej, do księgarni i powiedział, że był na takiej prelekcji chłopaków o mm, horrorach na faktach i że chciałby kupić nawiedzenia. Hmm. A ja znowu, do mnie kiedyś student przyszedł i powiedział, że on też ma demonologów i tak dalej, bo nas widział na YouTubie, chyba nie na nie na żywo, ale y, też widział prelekcje. Y, no więc, y, cóż, promujemy Warrenów w kraju, ale no, jak, jak sobie pościelili, tak się wyspali, no przykro mi. Jeżeli oni nam sprawili ból, no to ja nie mam zamiaru ich tutaj pieścić. Y, dobra, bo naprawdę już musimy się pożegnać. No, o, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę a ja dziękuję także słuchaczom za to, że byliście z nami i cóż, tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście